Na odwyku dzień dobry, Martin Lechowicz, Dobry wieczór o 23.01. No i zapowiem na wstępie, jak to zwykle robię tradycyjnie, że dziś będzie krótko. Jeszcze mi się nie, chyba nigdy nie udało, żeby faktycznie było krótko, ale dziś się nie za dobrze czuję i dziś będzie tylko króciutko, tak będę. Ale jak już ludzie przyszli, o właśnie, nie za dużo ludzi przyszło, to sobie mogą pójść oglądać jakiś film w telewizji, czy tam na komputerze, czy coś bo ja chyba za dużo kawy wypiłem i coś mi tak jakoś nie za dobrze już jest dziś, no. Nocy na odwyku, przypomnę, to jest taki program, w którym zamiast żebym ja nawijał, to nawijacie wy i ja też. To jest moment, kiedy można pogadać, zadzwonić do, do mnie tu i pogadać ze mną, albo z innymi słuchaczami, albo sobie powiedzieć jakiś monolog, bo to jest przedłużenie odwyku, Przedłużenie odwyku, no, przedłużenie, tak, czyli tego, co jest na www.odwyk.com, a tam jestem ja głównie, no i czasem ktoś inny też jest, no czas, nawet często chyba, częściej niż czasem, no to tak, dobrze. O, widzę, że dużo ludzi słuchał ostatni odcinek i zamiast mój dzień dobry, cześć albo czołem, mówią tak, To potem mówią króluj nam Chryste. I coś powinno się odpowiadać też. Eee, pochwalony. jeszcze Ja zapomniałem powiedzieć w ostatnim odcinku, że pochwalony się mówi przecież. Niech będzie pochwalony zamiast dzień dobry. No, także się potem przypominałem, że dużo więcej jest takich początków ciekawych. Czuwa i... Ja bym wolał cześć. Cześć jest takie fajne, bo dotyczy człowieka. Oznacza, że mówi człowiek do człowieka. A jak się mówi pochwalony, to znaczy, że mówi katolik do katolika. Jak się mówi czuwaj, to znaczy harcerz do harcerza. A jak mój człowiek do człowieka, to jak? No, cześć! No, i to mi bardzo odpowiada. No Właśnie ktoś dzwoni, mam nadzieję, że to z tej bajki. Halo? No halo, coś słyszę w tle. A, witam, witam, a, bo to was właśnie słychać. Aha, to noce na odwyku właśnie teraz są. Bo, bo mamy... A może, trochę tutaj dzisiaj zrobię? Może. Z pięcioma nogami? Aha, ja wiem, bo to teraz, to bo w ramach kontestacji, a to teraz jest inna historia, teraz są noce na odwyku, też na żywo zresztą. Aha, okej. Okay. To, to, to inna to bajka. Chciałem powiedzieć coś nie na temat, w takim no, razie to się nie będę... To nie. Ale no, jakby co, to, no na razie, jakby co zapraszam na www.odwyk.com, to też można powiedzieć. Okej, okay, dziękuję. Okay. pozdrawiam. Na razie. No i taki jest, jak oszczędza się, mam współdzielony telefon skype'owy, z takim radiem, z którym nic mnie zupełnie nie łączy. Kontestacja się nazywa. No Co prawda je prowadzę, ale to, to nie zupełnie inna bajka. Tak. Dobra, WW, właśnie mnie wszyscy wiedzą, bo coś tak przychodzi z różnych rzeczy. To jest takie miejsce, gdzie sobie można o Bogu pogadać, a niekoniecznie właśnie o wolności, państwie, coś tam, coś tam, co inna bajka. Tutaj się gada o sprawach jakichś osobistych na przykład no nie wiem, czy kogoś żona zdradza i że widzi w tym działanie Boga na przykład, albo że ktoś ma dość spowiedzi bo, bo uważa to za barbarzyństwo, żeby jakimś facetowi mówić o swoich intymnych sprawach o, ja kiedyś tak spowiedzi uważałem, że to jest barbarzyństwo normalnie, to jest nienormalne że dwie najbardziej nienormalne rzeczy w Polsce jakie uważałem za obrzydliwe to była służba wojskowa obowiązkowa, to jest barbarzyństwo dopiero i spowiedź, tak samo. No a dzwoni senior Warek. Ja kiedyś miałem miał takie podejście, a dzisiaj mam w sumie podobne dalej. Witaj, Martin. Cześć, senior. Znam ostatnio temat, ale zacznę go od pytania. Br dobra, dobra. Do was wszystkich. Jaki jest pentagram? Dobry hmm. czy zły? A to zależy, czy z gwiazdką do góry, czy z gwiazdką na dół. No właśnie. <laughs> No stary, nie ja ze mną te numery, ciekawą ja, informację. Ja się znam na tym o czym mówię. <laughs> Trochę. No to dobrze, ale ostatnio znalazłem ciekawą informację. No. Tak szukałem, ostatnio znalazłem, że dla pierwszych chrześcijan pentagram odwrócony jednym tym do góry to był ten znakiem pięciu ran Jezusa. O, oh, please. Skąd ty wziąłeś te, te rzeczy? No szukałem tak w stronach w sprawie tam pentagramu białego. No. I każda strona o tym mówi. Ale jakie jest źródło tej informacji? Czyli inaczej mówiąc, skąd to wiadomo? Nie, nie piszę. No to jest najważniejsze akurat, nic, ten nie wiadomo skąd. To, to poszukaj. Czy to ma jakieś podstawy, czy tak sobie ktoś wymyślił? Poszukaj. Poszukaj. Poszukaj i powiedz. Nawet dobry temat dzisiaj o tych pentagramach. Bo mnie trochę wkurza, jak ludzie ciągle mówią, że jeden i taki sam jest pentagram i on jest zły. Nie ma różnicy, jest odwrócony tak i tak. Większość mówi, że jest zły. Bo Kucono, się nie zna. Tak. Ale ten drugi... To, też. No, widzisz, ludzie sobie upraszczają. Ale tak czy inaczej, ja bym sobie tego znowu aż tak... No, Właśnie mało jest symboli, które są jakoś szczególnie dobre. Z punktu widzenia Boga, bo Bóg w ogóle zabronił używać takich jakichś magicznych rzeczy. No. Więc jak ale. ten dobry pentagram, jeżeli się go traktuje jak magię, to dalej jest zły. No, po prostu jest biała magia wtedy. To dalej magia, tylko że biała jakaś, czyli ta mniej szkodliwa. No, to tyle, no. tyle. To, to tyle. To na razie. To senior będzie szukał y, informacji, a na razie na czacie jest Agnieszka i mówi, że pentagram jest symbolem Chrystusa. No. Nie wiem, czy Chrystus chciał mieć jakiekolwiek symbole, może by Go warto zapytać. Jak na przykład ja umrę, nie, za parę lat się okaże, albo tam, nie wiem, 50, o. to przez 50 lat oto zdążę obrosnąć legendą już pewnie i jak umrę, to za kolejne tam 10 lat zaczną symbole używać. Pewnie, o, na przykład Jan Paweł II też pewnie będzie miał za chwilę symbol, jakieś JP z dwiema kreskami albo coś, za chwilę i, i, i też będzie. No więc ten, No na przykład, jakby mnie ktoś pytał o zdanie, to ja nie chcę, żeby mnie z jakimś symbolem kojarzono. Ja bym wolał, żeby ze słowem Martin Lechowicz. I wystarczy, nie chcę więcej. No to może warto zapytać też Jezusa, czy by chciał mieć jakieś symbole. I z tego, co mówił, co Biblia mówi, to Bóg nie chciał żadnych obrazów, żadnych rzeźb, żadnych figurek, żadne takie. Absolutnie nie. To nie sądzę, żeby y, Jezus chciał nagle, jakoś tak wyłamał z tradycji rodzinnej, prawda. No więc nie wiem. Yy, Smoczek mówi na czacie, ja spytałem katechetę o to... Yy, What? O świętą Weren Weronikę. A, co według Kościoła Katolickiego była podczas Drogi Krzyżowej. No i właśnie, i co powiedział? Bo nie było Weroniki podczas Drogi Krzyżowej w Biblii. Ciekawe, skąd się wzięła. Samotny wilk jest... Pod 10, pod Halo? Cześć samotny wilk, o. Jej, witam cię, witam, gniotę ściskam. Ja pierniczę. Ale, ale dlaczego taki entuzjazm? Dlaczego, no ludzie. Czajesz <śmiech> bazę, mam 51 lat, mieszkam od 12 lat w Holandii z przerwami mhm. na Polskę. Rozwaliło mi się małżeństwo, nieważne. Wow. Ważne, że moje koty, które musiałem z domu wyprowadzić na. Będziesz nie, mieszkał na działce w ogródku. Oh. A to, że kaczki No, zrobiły, co zrobiły, gdzieś pofrunęły i no nie wyszło. No. Było inne lądowanie. Napisałem ci wcześniej, nie wiem, czy otrzymałeś e-maila. Ode mnie jest Bella Blond. A chyba nie, albo mi się wydaje. Będziesz miał czas sprawdzić. Nie jestem apolityczny, bo kiedyś, jak byłem młody, wiesz, tak tego, dobra, żartowałem. Każdy był młody. No, stu... Czytając informacje o Smoleńsku i tak dalej, o tym, co tam teraz nie wypaliło albo wypaliło, mam swoje własne podejrzenia. Aha. I dobrze mi z tym jest. Ktoś by mógł dobrze taśmę obrobić tą, którą pierwszy Sowiet nagrał, bo tam troszeczkę zdaje się jednak po polsku słychać. To żadna ściema. Nie jestem, przepraszam, piony. No. Patrzę na świat trochę inaczej. Przez pryzmat zachodu. Angielski, niemiecki, holenderski. Także wiesz, jest okej. Okay. No. raz sobie w życiu. Ile masz czasu? No właśnie nie za bardzo, bo teraz to ja mam inną audycję na żywo i właśnie w niej jesteś, tylko to ona jest trochę na inny całkiem temat. Kiedy to... Do... Ja pracuję przeciętnie do 18, około 19, dwudziestej jestem A, już u siebie. No, to jakoś się dzwońmy wieczorem. Tylko nie w środy, bo w środy to właśnie ja mam inny program. Tutaj. Dokładnie. Możesz, Ale Może, jeśli pozwolisz, wrzucę ci parę swoich własnych tekstów, A jak bardzo ja chętnie. patrzę na politykę w kraju. Dobra, czemu by nie? Dobra, to się jakoś... Ustalmy na W razie na wu masz moją belę blond. Ja codziennie sprawdzam po pracy i przed pracą moje e-maile. Dobra. Okej, okay, ja tam, sobie poszukam w tym. Tam pisz, kiedy kiedy mogę dzwonić. I ja używam internetu do bólu, na okrągło. Ha, no. Z Holandii, tak? Tak, ja mieszkam dobra. w Trechcie. No, ja nie byłem nigdy w Holandii. Nie byłem nigdy w Holandii. 7,5 jr. altijd, altijd, zo. Ten problem. Masz swoją firmę tutaj, jednoosobową. A jak się tam prowadzi? Albo nie, dobra, bo już się nie wdaję w mam... rozmowę okay. teraz. Pogadamy, prowadzi się pięknie. No. Fajnie, dobra, to do usłyszenia na, na razie. Jak coś napisz do mnie, wtedy ja będę dzwonił przez Skype'a, okej? Okay? Dobra, albo ja się po prostu włączę, o. No. Okej. Okay. Trzymam łapska Spogadam. proszę ja ciebie za was i kuźwa, nie dajcie się, a jak no będą właściwie, to ja, ja przyjdę brygryz <laughs> Sami też spróbujemy. Gazem i tam. No. Dobra jest. Okay, teraz teraz was słucham na żywca, no szok dla mnie, no też kontestacji. No, no zaczynamy <laughs> dopiero. Dobra, okej, okay, ale bo jesteśmy na żywo w całkiem innym programie. Dobrze, że jest taki luźny, bo bym musiał wyłączyć. Hej, hej, ja na razie to na razie. Okay, hej Dzięki. O, właśnie się wyłączyło, ale yy, no właśnie. No i taki mówię, jest jak <grafy> fajny gość, nie? E, tylko problem jest taki, bo czasami ludzie dzwonią w sprawie czegoś innego niż odwyk. No i, i teraz noce na odwyku się zrobiły polityczne, lekko. No. Yy, no to, to mi głupio teraz jest. To, to ją, że ja puszczę muzykę, aż mi przestanie być głupio, bo noce na odwyku schodzą na tematy kontestacyjne, to skandal zupełnie. Nie, to coś nie tak jest. Dobrze. Yy, na no numer Skype'u, yy, dobrze, to właśnie, problem, ja już wyjaśniam, co się stało przed chwilą, dlaczego gadałem mnie na tematy odwykowe, no, no cena odwyku jednak. Bo jak się dzwoni na kontestacja.com albo na odwy.com, to to jest ten sam numer, niestety. Jeden i drugi to jest to samo. No więc jak czasem w porze nie tej, co trzeba, ktoś zadzwoni, to, to się zadzwoni do czego innego. No i idź i pan. No, a dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, bo nie mam kasy, żeby kupić numer telefonu oddzielny. No do dwóch programów, które prowadzę i potem tak jest, no przepraszam, no sorry no nie mamy aż tyle, no nie mamy musimy oszczędzać dobrze yy, dobrze, to nocne odwykły no ja już mówię, dzisiaj i tak miało być krótko bo będzie tak średnio czuję yy, i w ogóle się pogubiłem teraz i nie wiem o czym gadam yy, no w takim wypadku dobrze jest puścić piosenkę Albo zacząć jakiś nowy temat. Dobrze, to wracając do tematu. Ostatnim zawsze dobrze zacząć od tematu, co był wczoraj w odwyku. Co wy myślicie o slangu chrześcijańskim? Walnijmy temat. Jak już program o Biblii, Bogu, Kościołach, to... Czy wy widzicie ten problem? Czy to i mi się wydaje, tylko że to jest problem? Ja pamiętam, że to mnie zawsze irytowało, ale może to jest mój charakter, bo ja lubię mieć luźne podejście do ludzi, takie ludzkie. Ale nie każdy lubi. Na przykład ludzie są tacy, co lubią mówią "proszę pana". Nawet jest taki jeden gość, co mówi do mnie "panie Martinie i ja to nawet toleruję, bo jakoś z jego usta tak tak jakoś normalnie brzmi, bo on taki jest, że dla większości ludzi, jak ktoś mówi do mnie "panie, panie", to to wychodzi sztucznie i tak jakoś niepotrzebny dystans jest. Ale niektórzy mają w sobie takie taki nie dystans, może, ale taką wbudowaną Wbudowany szacunek do drugiego, jako do. trudno mi to wyjaśnić nawet. No po prostu z ust niektórych, jak mówi per pan, i tak do wszystkich mówi, to, to brzmi naturalnie i nawet tak. nie wiem, tworzy tego takiego sztucznego dystansu. Ale w większości przypadków to jest sztuczne, dlatego ja wolę, jak się mówi, po imieniu. Ale ten slang chrześcijański, to takie ta nowomowa, to, że wszystko musi być namaszczone. I że mówi się najmilsi zawsze, albo że mówi się, nie mówi się siadajcie na tyłku, tylko mówi się zechciejmy usiąść. A co ja się zawsze zastanawiałem, jak ktoś mówił, zechciejmy usiąść. Co będzie, jak ja zechcę usiąść, ale nie siądę, tylko ja chcę usiąść. Posłucham go. Dobrze, to ja teraz chcę usiąść i stoję dalej. No, to, to jakaś po co tak mówić? Sztuczne jest. No alleluja, i każdy dzwoni. Alleluja, Daj <śladow》>. bracie. Co to jest? Radio na R, nie na M. Ktoś mówi pochwalony. jak oni to mówią w tym o, radiu jest. M. Mówią. Z, Co nie, tam będzie nie.. Będzie Mario, pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze A zawsze dziewica mówią. I jakiś odzew był, pamiętam. I podajemy numer konta. I odzew jest i, i jej siostra. Nie. No teraz i zawsze czy coś takiego. Teraz, nie. I teraz i zawsze i jutro i coś tam. No i Bóg zapłać. Y, Natomiast no. dziękuję. Tutaj Kasper z tej strony. Chciałem tylko tego pochwalić się. No. Yy, dzisiaj ten miałem yy, tego, co ja miałem. Referat na biologii. składni o czym? O ewolucji, jak na biologii było. O kreacjonizmie. Miałeś referat swój? O! Tak, swój miałem. Cóż, na podstawie wiedzy rzekł? zbieranych z przedostatniego roku. I... Nauczyciel, który jest wredną świnią, szczurem ostatnim i nikt go nie lubi i w Aha. ogóle gada nie jest składny bez sensu i jest wredny dla wszystkich, Ule. wiesz co on powiedział? No, że jesteś głupim gnojem i nic nie wiesz i żebyś wyszedł z klasy i dostałeś pałę i że nie przejdziesz Dupa. na drugi rok. Dupa, nieprawda. Nie. Powiedział, że to był najlepszy referat, jaki kiedykolwiek słyszał na tej lekcji. Yy, biologii i że go zaciekawiłem. No patrz! Takie ja, jak... I choćby Takie dlatego ja, jak... warto być innym i nie bać się. Pięć dostałem. Wow! No. Na biologii w państwowej szkole, mówiąc o kreacjonizmie, tak. dostałeś pięć. Tak. To ja bym sobie jako to zapisał. Ak... To jest sukces, warto zapamiętać, nie? No, to w no. ogóle i przez to wyszedłem z zagrożenia. <śla> <Hura. śla> Kreacjonizm pomaga ludziom, widzicie? No... No polecam polecam, polecam z tego bycie kreacjonistą. A niesamowite, to tyle, dosyć, bo, to tyle, bo mi, do mnie dziewczyna dzwoni i teraz pomyśli, od... że ją olewam, więc to muszę odbierz. do niej zadzwonić, Dobra. więc się rozłączam. To nie, na nie razie. Mogę, nie, razie nie, tak. nie mogę na, na dwóch kanałach naraz. na, raz, na, raz, Słusz, na razie. Słusznie, na razie, Kasper. Nie można dziewczynie służyć i odwykowi, tak jak Bogu i Mamonie, nie można. No, właśnie, ostatnio nie było długo odcinków o kreacjonizmie, a szkoda, bo ja mam fajne materiały, które nagram jeszcze, jak byłem w Londynie, w British Museum, Museum nie, w, w, w tym Muzeum Historii Naturalnej. Bo bardzo uważnie popatrzyłem na skamieniałości, które tam mieli, na te wszystkie obrazki, rysunki, informacje. No i jak tam wchodzi myślący człowiek, to, to może parę rzeczy od razu zauważać. Na przykład musi jakieś nie zgadzać mogą rzeczy. No Jak się widzi na przykład... No tam miałem takie fajne animowane tam stoliki. No jak się widzi jakiś model dinozaura wielkiego, olbrzymi, i tam jest wyjaśnienie, jak on skamieniał. No i y, jest taka prezentacja, że został zasypany. Natychmiast się zasypuje ten dinozaur na obrazku, a jednocześnie przez miliony lat, no to niech mi to ktoś wyjaśni, jak to jest możliwe, żeby został zasypany natychmiast, ale przez miliony lat. Bo jak się właśnie ogląda tą prezentację, to raz mówią tak, a raz tak. Mówią, że to miliony lat trwa tak, to zasypywanie powolne, ale jednocześnie musi być natychmiast odcięty tlen, bo inaczej wszystko zgnije, ptaki wydziobią, kości sobie psy wezmą i tak dalej, nie? To... Jak to jest możliwe, żeby sprzeczne informacje ludziom pokazywać pod oczy, a oni nic nie zauważają, że się do nich sprzeczności mówi, nie? nie rozumiem, no ale to tak, ci ludzie już są. Czasem trzeba im po prostu pokazać coś, że patrz, patrz, co ci pokazują, patrz, zastanów się nad tym, czy widzisz tu sens? Ja wtedy myśli sobie, dopiero zaczyna, pierwszy raz w życiu myśli sobie, hej, coś jest nie tak, niech się zdecydują faktycznie, co to jest, o co to chodzi? I ja tak myślę, że to po to odwyk jest dobry. Kontestacja zresztą też odzwoni Henryk. Hej, witam. O, cześć Henryk. Witam bracie. No, o, please. Litości, bądźmy ludźmi. Co słychać? Dobrze nawet, tylko tak się czuję gorzej. Ale długo dziś nie pogadam, myślę. No to niedobrze. No. Nie, no to tak chwilowo od nadmiaru kawy, pracy i tak dalej. O widzisz. To no, wiesz co, właśnie odnośnie tego odcinka, panie, panie było właśnie gadałeś o tym i te inne slangi. No to wiesz, co myśli, ciekawe że jest, ten... że ja i mój teść, jak znaleźliśmy kościół w czerwcu, prawda, w tym no, roku. To pierwsze, co przez te Twoje odcinki to nam strasznie to przeszkadzało, jak ktoś mówi często, Panie. No przepraszam. No. <laughs> I, tak, I teść, y, pierwszy też mówi, no nasłuchałem Martina właśnie odcinek o tym i e. później, wiesz, samo w modlitwie to tylko, albo jak ktoś co czytał i mówił, Panie, to tylko to zauważałem, Panie. No, też Ale po jakimś czasie mi to przeszło i dzisiaj Czasami rozumiem, dlaczego ludzie mówią tak często, panie, wiesz? To się tak samo jakby nasuwa, ale. No. Nie wiesz, ja zauważyłem, że jak czasami komuś brak nie myśli, to jak powie, panie, to później mu się nadsunie kolejna. Ja wiem, bo, ale to jest ten sam efekt, co panowie ze śmietnika mówią, tylko że używają słowa na K, nie? To, to nie wiem, że. No właśnie to jest... wtedy miałeś taki odcinek o tym dosłownie odcinek. A było, tak, zapomniałem, że już mówiłem kiedyś o tym. No, ale to, A, no. nie, to trochę no to... To nie za dobry pomysł, chyba. No, nie wiem, ja na miejscu Boga bym się trochę irytował, myślę. Tym. Ale to Bóg jest taki, że rozumie nasze słabości, więc pewnie nie robi problemu. Lepiej mówić Panie, niż nic nie mówić. No lepiej, no zdecydowanie, pewnie. Lepiej się modlić nieudolnie, niż w ogóle nie mówić nic do Boga. Pewnie, że tak, oczywiście, że tak. No, no dobrze, ale jak są już dojrzali chrześcijanie, to ja nie rozumiem, że dojrzały chrześcijanie powinien być no dojrzały, dojrzały... No entuzjastyczny, tak, ale też i dojrzały tak myśleniem, nie? No tak, to się zgadza, no. to się zgadza. A ja chciałem się zapytać, czy czytałeś ten artykuł, co ci wysłałem cały? A, o nie, jeszcze nie, właśnie on sobie leży. A ja słyszałem dzisiaj, ktoś mi przysłał takie długie świadectwo gościa, co, był, co jest operatorem kamery, no to jest takie mhm. trochę kontrowersyjne. To, to nie ty, nie ty, nie ty chyba. Nie, nie, nie. nie. Ktoś wysłał i się zastanawiałem, jak słyszałem początku, czy ci go nie podesłać, ale końcówka był, jest dramatycznie trochę taka, no powiedzmy, dobrze, powiem o co chodzi, bo i tak mhm. jest ciekawe, tylko no takie, no, źle się tro, trochę kończy, trochę dobrze, trochę źle, bo był to, to jest znany operator kamery, taki jakiś filmowiec i on tam już na szczyty doszedł i go wciągnęli w techno, potem się okazało, ja się wciągał w to, że to jacyś sataniści byli trochę i oni ogólnie mają taką koncepcję, że są bardzo antybogu. I to tak Im bardziej się wtajemniczał, tym bardziej to było jasne. No, hmm. A potem się on wziął i tak nawrócił. Tak go nagle tknęło, Bóg tak do niego przemówił, potem tam tu uciekł on tak opowiadał. Bardzo ciekawa jest historia, taka dramatyczna dosyć. No i dużo takich zbiegów okoliczności. No ale potem się nagle on na, yy, prze jakby przebranżowił się i teraz cały czas tylko Matka Boża i Matka Boża, że to Matka Boża mi ochroniła... Ty, i ja chyba widziałem... Ja nie wiesz, jak ma na imię? No nie, już nie pamiętam, dzisiaj słuchałem sobie, Ale coś ale... mi się... Raz, bo ja szukałem światec na tą moją stronę i gdzieś takie coś widziałem, tylko właśnie też pod koniec mi to nie pasowało, że... No bo jakby ktoś Biblię czytał, to no, no nie, dla mnie to nie wiem, jak można te dwie rzeczy no ja łączyć. Ja trochę nie, nie rozumiem, bo z, nawet jak on sam mówi, to z jego własnych słów wynika. On sam mówi, że to, co oni robią, to jest prawie to samo, co robi ta Maria i w tym Kościele, co robią, tylko jakby hmm. w drugą stronę, to jest ta sama rzecz. To opisuje jakby, to też była magia, tylko ta dobra, ta, ta z Marią. No i, i cały czas o Mario Jezusie nic właściwie, tylko Bóg gdzieś tam się przewija. I ta, i ta Matka Boża co chwilę, no, no to było takie dziwne, no ale z drugiej strony Bóg go z czegoś tam wyciągnął, no tyle, że goś teraz wszedł w następny taki. Hmm. No jakby to jest, bardzo to dziwne. To bardzo dziwne jest, jak komuś raz mówiłem, że, że patrząc na te wszystkie świadectwa, nie, dziwne jest, że ludzie, ludzie nawet to nie zainteresuje, że w większości Wszystkich świadectw zawsze jest że mówione, że Jezus ich wyzwolił z czegoś tam, z alkoholizmu, z narkotyków. Mm -hmm, tak jest, zawsze tak. Jezus się przewija w tym. To bardzo rzadko, że tam ktoś o Maryi gada. Wiem, no właśnie, ale to było takie dziwne trochę, bo no dokładnie, jeżeli ktoś mówi, to zawsze się mówi, albo się skupi na Jezusie, albo na Marii. Y, hmm. I są jakby się, kończy na dwa sposoby. Tak mi się wydaje, że nie da się jednego i drugiego mieć. Taki no wyciąga nie. wniosek, jak sobie skojarzyłem, że Albo się ktoś nawraca do Jezusa, albo go ciągnie do Marii, ale nigdzie pomiędzy. Jakoś nie, nie ma takich ludzi, którzy by mieli jakąś równowagę pomiędzy tym, bo, bo to jakby się gryzie jedno z drugim. No, przynajmniej mam takie wrażenie, że. Bo mówię, ludzie albo podkreślają Jezusa, albo podkreślają Marię. Nie ma czegoś takiego, że jednocześnie ich przedstawiam, że to oboje tak, mnie. Tak. No ale. Nie, to, jest, to dziwne jest. No, dziwne. Ale gdzieś mi się trafiło to. Gdzieś to mi się przewinęło. Mm -hmm. Ci powiem to świadectwo, nie wiem kiedy, ale wiem, że coś widziałem w tym Na temat. wrzucie jest tak. Na no wrzucie. ale słucha się dobrze, robi wrażenie Początek jest taki trochę Dopóki do, do Marii nie dojdzie no, Pod koniec jest <laughs> do tej Marii To jest trochę już tak irytujące Bo goś już tak ewidentnie tak. przesadza z tą Marią No ale, tak dziwne Trudno to jakoś To kupę zebrać No ale pewnie no, doczyta Biblię Pewnie dalej Wiesz, to hmm. tak samo dziwne jest jak te słynne słynne wy wyrzucanie demonów tutaj Anna, jak ona tam miała na imię Ani. Wiesz, te słynne, co w telewizji szło, co tam raz rozmawialiśmy, że księża kazali oglądać na religii. Anna Miszał, coś tam, jak tam było nie, na imię pa Nie jej... pamiętam już jej. No. Wiesz, o którą nie chodzi, nie? To też jest tak <grym> dziwne, kontrowersyjne, przez Maryję wyrzucali demony. I a tak, tak. tak. tak, ja, tak to się, ja się ciebie się, się pytałem, czy może Niby oni myśleli, że wyrzucają, a oni przyciągnęli więcej. No właśnie. No Jak się posłucha świadectwa korzeniowskiego, korzenia tak zwanego, to on mówi dokładnie taki sam efekt, że był zaangażowany w jakieś w narkotyki, a potem się przestawił na tarota i mówił, że Tarot go uwolnił od tamtego. Że tamte wszystkie zniknęło i teraz był Tarot. I wciągnął się w dużo gorsze demony. Potem zostawił Tarota i przeszedł na następne. I wszystkie poprzednie znikają. No to mniej więcej tak samo wygląda jak u tego gościa z Marią, że jedna siła duchowa wypiera drugą siłę duchową, która jest słabsza. Tak. No... Samo to, że ona zmarła no przy normalnym wyrzucaniu, to nie powinna prak tak praktycznie umrzeć. Nie no, to... W ogóle kontrowersyjne było, jak ona... Sam początek jest taki, że, że człowiek prawdziwy, chrześcijanie, to się mógł cała zaraz wyłączyć. To po pięciu minutach, jak ona sama sobie praktycznie tego demona zaprosiła. No, no ale jest problem. To jest no. bardzo dziwny właśnie, jest... że, że niby ona ma cierpieć za grzechy wszystkich ludzi. No, no ja jesteś... Nigdzie tego w Biblii nie ma. No nie, to Jezus to jest... cierpiał za grzechy wszystkich ludzi. To jest psychoza już jakaś, jak ktoś tak mówi, no ma coś nie tak, już, już ma nie tak, coś z myśleniem, z głową, psychika psychiką, nie wiadomo. Ktoś o wiesz, co mówi? Ciebie się chciałem zapytać? Bo wiem, co? że kiedyś miałeś odcinek bardzo ciekawy, że czym bardziej się robi taką instytucję z Kościoła, to tym mniej w tym Boga jest, prawda? No tak, tak, tak. Bardzo, bardzo ciekawy odcinek. A... A ciebie się chciałem zapytać, bo ty kiedyś należałeś do, do kościoła, prawda, baptystów, co później Ta. ci przyswali jeszcze, takie te, że cię wypisują, bo ci nie było długo. Tak, nie było mnie długo. Już. I, I to był bardzo taki tradycjonalny kościół. Jak to było tam? On się zmieniał właśnie. Ja przeszedłem wszystkie fazy rozwoju kościoła. No Może nie wszystkie, ale bardzo dużo. Na początku, jak tam byłem, to był taki kościół bardzo, bardzo dziwny. Chyba jeden raz widziałem kościół, który... No bo kościół baptystów to jest jeden z tych tradycyjnych kościołów poreformacyjnych. Po kilkaset lat i tak dalej, tradycje duże, więc tam są te takie wewnętrzne różne zwyczaje, tradycje i to powoduje, że oni są trochę skostniali ludzie, no bo zawsze jak są tradycje, to się tak dzieje. Tak. Ale tak. z drugiej strony nie było pastora na przykład, nie było jakiejś jednej odgórnej y, takiej doktryny, która na przykład na temat te kontrowersyjne, na przykład można było być w tym kościele i wierzyć w Ducha Świętego albo i nie wierzyć, znaczy w dary Ducha Świętego albo nie wierzyć, że są dzisiaj albo... I, I ludzie tak sobie, taka dosyć duża wolność była, a ponieważ nie było pastora, to wszyscy robili wszystko. Znaczy, no, może nie dokładnie wszyscy wszystko, ale wszyscy byli aktywni, o to mi chodzi. A nie, że się nie przychodzili biernie, tylko no, tak fajnie, tak normalnie. To była społeczność, bo nie było jakiegoś wodza, który mhm. wszystkich trzymał mocno. Tylko ale wiesz co, sami. u nas jest podobna sytuacja i dlatego się ciebie pytam, bo u Aha. nas jest pastor, o. Bardzo młody, yy, młodszy ode mnie, ale ma bardzo ładne kazania na tej stronie. Szukając Boga, on jest Jeden z pierwszych, którego tam włożyłem na imię Mar Marek Sikora, mm -hmm. młody pastor, mam e, no, nie wiem, 28 lat, ale bardzo no. ładne kazania, ale mówi. I bardzo sympatyczny człowiek. To co no. ja ci mówiłem, że mogę do każdej porze do niego. To zbywanie. bardzo miło, no. I przyjeżdża, jeżeli jest problem, albo chce się z nim spotkać, to jest bardzo chętny przyjechać. No jest niesamowicie, wiesz, fajnie z tej strony. No. I taką mamy teraz ciekawą sytuację, bo są ludzie, którzy... My nie mamy tych tradycji w tym kościele naszym. Mm -hmm prawda I, nie, i, i, I on właśnie tak samo jest, jak ty mówisz, że możesz sobie wierzyć w tam dary Ducha Świętego lub nie wierzyć no. i nie ma problemu, mimo że on jest pastorem, tak samo jest wolna wiesz, ręka, do, do, do jak, tak. jak to chce wierzyć, bo jest dużo go nawet z kościoła zielonoświątkowego uczęszczających do jego no to pięknie, dobrze. I... Ale są ludzie, którzy teraz starają się ten kościół przeciągnąć bardziej w tradycyjną bo, stronę. Dokładnie wiesz? tak samo było w tamtym przypadku. Są starsi ludzie i mamy mm -hmm. taki problem i będzie duże głosowanie. Mamy taki problem, bo są ludzie, którzy tam wygrzebali taką książkę starą, baptystyczną z A, tradycjami. Te, ja pamiętam I strażnie się jego uwzięli, bo on, on na przykład jak myśmy przyszli, z nami porozmawiał i od razu mówił, że możemy przyjmować e, pamiątkę wiesz, e, komunii, jak po katolicku mówią. No wiesz, wieczerze, mm, tak, tak, prawda? Tak. Że możemy przyjmować, bo wyczuł, że nawrócenie było prawdziwe. A nie wciąż szersze jest, to. że tylko jak się ktoś ochrzci, prawda? Tak, a oni chcą wrócić i strasznie, wiesz, była wojna z nim, że mm. on nam pozwolił. I no on tak, się ich tak. przeciwił i wziął ich po prostu na rozmowę. Mówi, nigdzie tego nie ma w Biblii, że, że, my tu, że ktoś ich ma sprawdzać i pół roku sprawdzać, czy tam decydować i po prostu wiesz, że oni tak jakby chcieli go usunąć przez to teraz? Dokładnie ta sama sytuacja była, bo tak, tak bo tylko, że tam nie było pastora, ale były różne grupy ludzi, którzy chcieli się trzymać Biblii i ludzie, którzy bardzo zwracali uwagę na tą książeczkę. I no, dokładnie hmm. problem odnośnie tej zasady starobaptystycznej, że trzeba być ochrzczonym, żeby przyjmować tą pamiątkę, o której jest. mówi. Tak, a to jest, jest bardzo chore, bo... Tego nie ma w Biblii, to, to jest chore. Nie ma tego to jest... w Biblii, on powiedział... On, on, on, bo był u nas teraz ostatnio i tak się go zapytałem, on mówił, ja nie będę ludziom mówił czego. bo wiesz, o co się w ogóle tyczy? Mm -hmm. on, oni chcą chcieli wstrzymać pamiątkę wieczerzy, tylko dlatego, że on mówi, jak mówi, że pamiątkę powinni przyjmować ludzie nowonarodzeni, ludzie, którzy schodzą z Bogiem na co dzień, a nie chce powiedzieć o ochrzczeni i wie, że przez ten jeden mm. wyraz chcieli trzymać pamiątkę i, chcą, i po prostu chcą go przymusić, żeby on mówił też o chrzczeniu. On mówi, ja nie będę mówił czegoś wbrew Biblii, i mhm. mówi, nawet jakby mnie chcieli wyrzucić, ja po prostu zdania nie zmienię. No i moja rada jest taka, żeby po tym, ja, ja już parę lat widziałem, jak to się skończyło wszystko, bo mhm. w, w tym przypadku w kościele w Krakowie, e, ci właśnie, którzy chcieli się czynać Biblii, odpuścili. W imię jedności dali sobie trochę spokój, albo poszli do mhm. innych kościołów. I to był błąd. Bo ci ludzie starsi wygrali, no, że powiem jak się skończyło. Ci starsi wygrali to swoje i zapanował święty spokój, ale to był święty spokój cmentarny i to dosłownie. Teraz tam jest tak. połowa tych członków, która była i oni po prostu z dnia na dzień umierają, bo nie ma nowych ludzi, a ci ludzie są starsi. Po prostu została taka taki kościół, który się rozsypał, jest nieaktywny, jest mhm. martwy zupełnie, nic się tam nie dzieje. To... to samo właśnie u nas. On bardziej jest taki młodzieżowy, z wyjściem do ludzi mm -hmm. i po prostu, wiesz, jedni chcą ładować w kościół jako budynek. On mówi, my musimy wydawać na misję, bo po to, jest, A, po to jesteśmy w ogóle, tak żeby właśnie. po prostu wychodzić z ludźmi. No to bardzo wie, fajny jest tak, naprawdę, naprawdę szczęście, że taki tam jest. Sympatyczny i bardzo, bardzo inteligentny. Mm -hmm. Wiesz co, i myśmy powiedzieli, że my będziemy stać 100% za nim i nawet jakbyśmy mieli wyjść z tego kościoła, bo bo my się będziemy trzymać Biblii. Myśmy szukali Kościoła biblijnego, a nie tradycyjnego. dokładnie. I kiedy są takie konflikty, nie można odpuścić, bo jeżeli się w imię jedności odpuści, prawdę się poświęci, to się straci jedno i drugie. Nie będzie ani jedności, ani nie będzie prawdy, ani życia, nic nie będzie. Tak. I ja, ja, ja to, co, co tak samo mówię, ludzie, którzy właśnie się koncentrują kto bierze pamiątkę nawet jakby ktoś wziął przez przypadek prawda? Mm -hmm. a nie był nawrócony my się mamy sami siebie doświadczać a nie kogoś doświadczać Dokładnie, nigdzie no, nie pisze, tak. że doświadczajcie się nawzajem kto bierze pamiątkę wiecie że nie, nie, nie, doświadczaj sam siebie no, a jak ty widzisz że tak. kto bierze pamiątkę to znaczy, że sam siebie nie doświadczasz znaczy, to nie jest nasz problem, żeby oceniać innych ludzi oni mają własne tak. sumienie i własną relację z Bogiem to jest tak. jego problem to i ich tak jest. i tyle no, a Jeżeli czy... chyba, że wiemy, że naprawdę coś robi nie powinien, to możemy jeden ewentualnie tam go oszczec, ale dalej to nie jest to, że my mamy za nim chodzić, bo byśmy musieli być policjantami. Ja im powiedziałem, ja nie no właśnie, będę policjantem dokładnie. w czymś życiu. No to za jest... każdym razem musiałbym za kimś chodzić. To jest właśnie chęć władzy i kontroli jednych ludzi nad drugimi. To jest naturalnie w człowieku, ale nie można temu tak się podporządkować łatwo. W Kościele tak, my... tak nie powinno być. Jezus o tym mówił, że nie mamy być tak, jak normalnie w świecie władcy sprawują władzę. U nas tak ma nie być, mówił. Mamy sobie tak. służyć, a nie od siebie wymagać albo no, nakazywać sobie nawzajem. To nie ma być władza. W Kościele nie ma władzy. Władza wiesz, jest od Jezusa oni, i On, on mówił właśnie do nich, że, że, że, że oni mówią, że o, bo taka jest kolejność. Wiesz, jak Piotr wstał, nawróciło się czy tysiące osób, to był 6 to i wiesz, że tam jest ta kolejność cała. a on mówi, no to w okay. takim razie osobom nie, nie, nie wolno się modlić, bo tam też jest, że się modlili, no tak. <głos> nie, nie nawrócili, no to, to się to... też nie modlą. No to jest słaby tak, argument, tak. zresztą jeżeli się chcą już tego trzymać, to kolejność była taka, że jak się ktoś nawrócił, to się go od razu chrzciło, w tym samym dniu, tak. więc niech, tak. jeżeli to będą przestrzegać, to ja jestem za tym. Tak. Tak, to ja się ja zgadzam, się. tylko ochrzczony ma być, ale pod warunkiem, że zaraz po nawróceniu zostanie ochrzczony w tym samym dniu najlepiej. No, no teraz tak jest, o. my tak teraz mamy, wiesz, że no jest, wtedy... jak jest dzień chrztu, no. jest świadectwo i zaraz po świadectwie przechodzimy do sztu. No tak. I oni chcą właśnie zmienić, ale powiedzieliśmy, nie ma tam. Ja wiedziałem, ja po prostu w Biblii tego nie ma i nie będziemy Dokładnie. się cofać do tyłu, bo jakaś tam książka była napisana. To i zastąpimy właśnie zastąpimy Biblię książką i będzie taki sam jak katolickiem. tak, się, tak się właśnie zaczęło problem. książki. Właśnie. Kiedy tradycja się robi ważniejsza od Boga, no, to hmm. potem są zawsze problemy. Tak, Dobra. Tak, czy dobrze zna. jeszcze chciałem się zapytać, czy, bo ten odcinek też miałeś dobry na temat tego wypadku w Polsce A, i czy myślisz, że ten wulkan który nie pozwolił przywódcom przyjechać na ten na te wielki pogrzeb był zbieg, zbiegiem okoliczności Nie, to ewidentnie nie wyglądało jak zbieg okoliczności no, jakie są te no, jakie, jak, jakby ktoś to chciał wyliczyć, to jak małe prawdopodobieństwo bo akurat wulkan wybuchnął no, akurat wiatr powiał nad Europę akurat w tym samym dniu, kiedy samoloty mają lądować no. Ale jaki no cel nie? w tym był, to ja nie mam bladego pojęcia. Może no Bóg, tak. coś takiego jak podczas wieży Babel, że Bóg nie dał się spotkać wszystkim, y, całemu światu w jednym miejscu, y, w hmm. jakiejś zgodzie, żeby coś tam sobie z przypadkiem złego nie wymyślili. Może, hmm. może no pieron wie, naprawdę, gdyby się wszyscy przywódcy nagle spotkali i jeszcze jakaś atmosfera by się dziwna wytworzyła super jedności ogólnoświatowej, to... Hmm. Pierun wie no, ale myślałem, że to będzie coś tam, że jakieś yy, bałem się, że Bóg zacznie jakiś sąd nad Europą odbywać nie wiadomo co, ale może to dla naszego dobra raczej zrobił, bo być może uniknęliśmy dzięki temu czegoś złego, co się szykowało. To może no tak. tak. Nie, nie wiadomo, naprawdę, trudno teraz powiedzieć, ale w przypadku to ja tutaj nie widzę. To za duży zbieg okoliczności. No tak, ja tak samo tak samo uważam, że to było za, za bardzo dziwne by było, żeby no. to się w, te, w tym samym dniu stało. No to fajnie, Martin. Wysłałem Ci mój nowy obrazek z Ewangelii, nie wiem jak ci się No z tą no, Świetnie. Z nogą to z nogą jest rewelacyjne i to jeszcze napis, że jak ktoś znajdzie czyściec to mu dam 100 dolarów <laughs> jak w Biblii znajdzie czyściec chciałem już tak naprawdę, może ktoś się skusi i zacznie to jest mocne, to. Ja jeszcze nie widziałem żeby ktoś wpadł na to rzeczywiście to tak? jest rewelacja no. ja mam dużo takich pomysłów no, co to co są tego? wow no to świetnie nie, się czy, ogląda być... czy oglądałeś tą właśnie stronę Ewangelia Chleb Życia na naszej klasie? a nie, na naszej klasie a widzisz a, A ja cię tam chyba mam nawet dodanego jako przyjaciela, tam jest dużo więcej tych, tych takich obrazków. Ja zerknę. Ja muszę mieć taki czas, żeby sobie posiedzieć i połazić po tych wszystkich linkach, co mam, bo... A tam, tam chyba z 15 zdjęć mam takich właśnie różnych. No, to ja od maja będę, bo teraz książkę muszę szybko dokończyć i płytę wydać i, i potem od maja już będzie luz. To super. No. To, super. to tak. pozdrawiam, Martin. To dzięki. Do na następne... To na razie. Na Do następnego. No no, to był Henryk, jednak się znalazł jakiś temat. Przyszła Becia. Becia, chodź, opowiedz sobie. Becia coś będzie mówić o Ja witam wszystkich. Od razu chciałam się przyznać, że nie słucham dzisiaj odwyku i nie wiem, jaki jest temat i o czym jest mówione. Ale chyba dobrze, że przyszłam, bo tutaj na końcu tej rozmowy właśnie trochę do mojego tematu się wywiązało. Więc e, chciałam powiedzieć o mojej nowej koleżance z pokoju w pracy e, i co ją nauczyła e, ten spadający samolot. Nie chcę kamery, Martin. I e, i co ją, na, nie wiem, dała jej do myślenia to cała tragedia, która się ostatnio stała ona była nią bardzo przyjęta i w ogóle czytała wszystkie informacje na ten temat i tak dalej i ona dzisiaj miała strasznego pecha miała takiego pecha, że że złamał mi się obca że jak poszła po zakupy to rozwaliła jej się torba i wszystko jej wypadło i w ogóle, no, wszystko było nie tak. Każdy się jej o coś czepiał dzisiaj, każdy miał do niej pretensje. Co? A. No, i, yy, no i ona tak strasznie to przeżywała. I w ogóle yy, jeszcze przeżywa to, że jutro do Włoch lecą jej rodzice jej brat z żoną, czyli tak naprawdę cała jej rodzina, którą ma tutaj na ziemi, taka najbliższa i z którą jest najbardziej związana. A do Włoch to jest ta trasa taka powietrzna, najbardziej zagrożona przez ten wulkan podobno. No tak mówią w mediach, że właśnie Włochy są najbardziej zagrożone i ona się strasznie tym przyjmuje, nie? że oni tam lecą i że mogą skończyć tak jak ta tragedia, która była ostatnio. I ona właśnie stwierdziła, że skoro prześladuje ją taki pech yy, i się działo, działo tyle złych rzeczy, to ona pojedzie do Białego Stoku. Ja się pytam, dlaczego pojedziesz do Białego Stoku? Ona no, żeby nade mną jajka przylali. I ja mówię, no jak to jajka przylali, nie? I ona mówi, że w jakiś tam właśnie w tamtych rejonach, w jakich wsiach pod białym stokiem, jeśli ktoś się stamtąd, to niech to potwierdzi albo to mu zaprzeczy jest tak, że takie stare babcie ala szamanki przelewają nad, nad ludźmi, które do nich, którzy do nich jadą jajka i że jak ktoś ma w sobie demony, to te jajka to te jajka zmieniają kolor na czarny i jak się to jajko zmieni na czarny, to znaczy, że ten demon z nich wychodzi, nie? I... Ja z mnie tutaj już żyłam, no, powiedzieć, że strasznie mi się szkoda tej dziewczyny zrobiło, mimo że ja ją bardzo lubię i to ona jest ogólnie bardzo inteligentna, może pogubiona przez to, co mówi, ale no taka naprawdę zrozumia dziewczyna. I ja tak przyszłam może poprosić, żeby się za nią pomodlić i żeby się pomodlić za jej rodzinę, bo jeśli ona tak podchodzi do tego, co się dzieje wokół jej życia... To, no to Bóg ją może ukarać i mam nadzieję, że, że nie da jej aż tak wielkiej lekcji, jak rozbicie tego samolotu z jej całą rodziną na pokładzie. No nie wiadomo, nie? Ale no może się warto za nią pomodlić, za to, żeby odnalazła drogę nie do szamanki, ale do Boga i żeby no, szukała rozwiązania gdzie indziej niż zamierza. Bo ja z tego, co ja tą poznałam, nie wiem, ona pracuje ze mną półtora tygodnia, nie? Ale z tego, co ją poznałam, to ona jest w stanie pojechać do tej szamanki, żeby te jajka nad nią przelano. Z nahorki czy jaki to. No więc to, to się mutmy. ja was zostawię i dalej już nie będę słuchała, więc możecie nie komentować. Dobranoc. Dobranoc, Becia. No, to ja nic nie słyszałam o przelewaniu jajek. Co takie głupoty wymyślałam? Co za dziwni ludzie tutaj. Kraj jest pełen jakiegoś dziwnego pogaństwa, no ale to jest dobry pomysł tak żeby Kasia. To Kasia chyba była. Ta, ta co od jajek. E, na czacie ktoś mówi No co się jaja robi, Szymon. Przelejcie nade mną jajko. <grym> Właśnie ta Kasia przyjdzie i powie, czy mogłaby pani przelać nade mną jajko? Naprawdę <grym> dziwni ludzie są. E, w białym stoku podobno. No, ale, o, może widzicie. I to jest dobry pomysł, dobry moment, żeby faktycznie wypróbować, czy Bóg coś zrobi. No to za biedną Kasię. E, żeby Kasi się, się taka żarówka w głowie zapaliła. E, I po, zaczęła myśleć no, nad tym, no że co ma jajko do demonów i że coś tu jest nie tak. I to jest magia. A magia jest ewidentnie zła według Boga. To chyba ona wie nawet. Może po prostu nie kojarzy, nie skojarzyło. No, Bóg, a Bóg nie jest znowu taki chętny, żeby komuś karać. Bóg nie chce karać, tylko chce nauczyć, żeby ludzie do Niego przyszli. No więc mam nadzieję, że Bóg nas słyszy. rozmowie to... o tym, żeby Kasi przeszło, wiara w szamanizmy i w znachorów, a, a zaczęła się zastanawiać nad swoim życiem, zaczęła myśleć i zaczęła myśleć o Bogu to byśmy bardzo się ucieszyli i by był to znak, że Bóg autentycznie działa i to skutecznie i od razu i szybko. No, więc się możemy spotkać za tydzień w środę i ja wam opowiem, co dalej było z Kasią i czy jajka zostały przelane, <grych> czy jej przeszło, czy z Biblia wzięła do ręki, czy poleciała, czy nie. No, no więc tylko Kasia pewnie panikuje, oczywiście, ale z jajkami to jest przesada. Dobrze. Jajka czarne w ogóle się robi. Czy demon się wciąga do jajka, tak? Jak widzisz, że się przelewa. Czarne jajko. Czarne jajko. Swoją drogą ja bym chętnie posłuchał, co ten Kasper mówił w referacie o kreacjonizmie w szkole, że go tak wysoko ocenili, bo raczej no to nie powinno mieć miejsca. Musiał mówić coś na punktu widzenia, na przykład Kaspra, bym chciał zobaczyć, jak on, co on myśli o tym wszystkim, jak to przedstawia. No bo no, różne sposoby. Zawsze można na bardzo różne sposoby przedstawiać swój pogląd na temat, skąd się wzięło życie. I nawet y, będąc jeden kreacjonista, drugiemu kracjonistowi nierówny, no. bo jeden uważa, że y, Bóg faktycznie w siedem dni stworzył świat, a drugi uważa, że po prostu coś inteligentnego w jakiś sposób y, doprowadziło do istnienia życia i właśnie obaj, obaj są kracjonistami, ale zupełnie innymi niby, no, więc tak czy inaczej bym chętnie usłyszał i może też usłyszymy. To w każdym razie, o, jakbyś miał nagranie, to wyszli na Martin odwykcom No, a my pamiętajmy o Kasi, o Kasi Kasi od Jajka Czy już mnie nie kochasz Czy już zapomniałaś Czy już masz innego Czy co Wiosną rwałaś kwiatki, ja za kwiatki trzymał Potem było Jest Kazimierz Grześkowak akurat się puścił w radiu... Y... Co ja puszczam za radio? Radio. Skała, czy jakoś tak? Nie skała. No nie wiem. Studnia. O, studnia nie skała. E... Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Kasper mówi Martin, ja mam napieprzone głowie odwykiem, więc się dużo nie różnimy. <grym> no no tak, ale odcinek odcinka odwyk... odcinkowi odwyku nierówny, to Dobrze. Eee, o Kasi miałem mówić Już, już nie kojarzę Mówię, że, że mi dzisiaj s -s Słabo mi tu coś się prowadzi Dzisiaj To Gwiażdżkowie, jak muszę sobie przypomnieć o czym chciałem powiedzieć <mulanie> Oj, niech nota Straszno ci mnie Sparła ochota Czy już Mnie nie kochasz Czy już zapomniałaś Czy już masz innego Czy co nie się Już sobie przypomniałem. Ktoś na czacie Baiditer powiedział, że kwestia, jak on to ładnie ujął, że kwestia ewolucji to co innego niż kwestia genezy życia, pochodzenia życia. On ja to powiedział jakoś ortodogonalna, czy jak to powiedział? Jak to powiedział ładnie. A, jakoś ładnie powiedział, mniejsza z tym. No więc tu się nie zgodzę. Abiogeneza to jest to jest nierozłączna część całego paradygmatu ewolucyjnego, bo nie da się mieć ewolucji, kiedy się odczepi, wyciągnie z tego pogląd, że abiogeneza miała miejsce. No co prawda Dawkins próbuje, ale ten pogląd przestaje być spójny. Przestaje mieć jakikolwiek sens, bo jeżeli życie nie powstało przypadkiem naturalistycznie, to dlaczego resztę ewolucji mamy rozpatrywać wyłącznie yy, naturalistycznie? Bo ewolucja ma to do siebie, że zakłada... Że w całym tym poglądzie nie może być nic ponad naturalnego i to jest w całej tej koncepcji. Wszystkie części składowe tej całej koncepcji ewolucji muszą spełniać to założenie, że nie ma nigdzie Boga, nie ma nigdzie projektanta, nie ma nic, z czego się nie da wytłumaczyć mechanicznie i naturalnie, naturalnymi zjawiskami. No, więc jeżeli się przyjmie już, wywali się abiogenezę, pogląd, że życie powstało naturalnymi, naturalnymi sposobami, nie było w tym nic ponadnaturalnego, to wali się cała główna koncepcja ewolucji. Bo jeżeli już raz wprowadzimy do jednego elementu Boga, to nasuwa się pytanie, a dlaczego skoro Bóg stworzył świat, to nie mógł już całej reszty też stworzyć? Więc co to za teoria ewolucji będzie? No jakaś lipna trochę, taka dziwna, nielogiczna i niespójna, więc ja bym tutaj... Jeżeli, no, jeżeli by do tego doszło, to cała ta teoria się sypnie po prostu, bo ludzie zaczną dokładnie tak samo rozumować, jak ja i zaczną tak patrzeć na ewolucję. Jeżeli na przykład Dawkins przeforsuje swój pogląd, że życie nie mogło powstać naturalnymi sposobami, musiało zostać zaprojektowane, sam Dawkins tak twierdzi, to rozłoży ostatecznie tą samą teorię i ona się po prostu przestanie być silna, ludzie odejdą od tej koncepcji, zaczną znowu nie wiedzieć, skąd się wzięło życie. No. no co, zastąpią abiogenezę kosmitami? I to będzie ta naukowa teoria? No przecież ludzie, nikt tego nie kupi, choćby nie wiem, jak uprzedzony był. No, więc mówię, to nie przejdzie, nie przejdzie po prostu, bo, bo ludzie muszą z czegoś doktoraty pisać, chociażby dlatego, no. Wszędzie nad stołem. Nad lampą, nad garnkiem, nad snem, nad łyżką, nad schylonym karkiem, nad bielą łóżką, nad bielą tej kartki. Za... O nie znam tej piosenki. Ładne, ale są piosenki na studni. E... Tak dobrze, kreacjonizm nie może być powszechnie przyjęty bo ateiści będą smutni, powiada Kasper no a ja myślę, że prawda jest inna prawda jest bardziej skomplikowana prawda jest taka, że kreacjonizm nie może być powszechnie przyjęty bo e, naukowcy nie będą z czego mieć e, doktoratów robić i to jest bardziej prawda poza tym wyjdą na idiotów i tego już nie zaakceptuje żaden poważny, szanujący się naukowiec że walczył, wyśmiewał do ostatniej, yy, prawda, kropli potu ze śmiechu generowanej, wyśmiewał te głupoty, że życie powstało przez y, jakiegoś projektanta niby, a, a teraz nagle musiałby uznać, że co, że to prawda? W życiu będzie walczył, że to jest jedynie słuszny pogląd, to jest taki, że wszystko jedno jaki, byleby był jedynie słuszny zresztą, no więc nie będzie tak łatwo. No, poza mówię, że gdyby wprowadzić już w jedno miejsce Boga, to reszta będzie mało, mało naukowa. spokojem i milczącym kłamstwem. Za zapada noc. Zapada noc. Nad mdłymi dniami i nad złymi snami, nad rozkoszami i nad rozpaczami, nad zmaganiami i nad zmęczeniami. Za... Ponad dachami, ponad oddechami, ponad domami i ponad dymami, ponad głowami i ponad słowami, za pana nos Bardzo ładna piosenka, i myślę, że nią będzie dobrze zakończyć nocy na odwyku. Dzisiaj takie krótkie, ale dzisiaj zupełnie mi to nie idzie. Dobrze, że Henryk zadzwonił, bo to był ciekawy temat, co to było. Coś tam sobie gra w tle, a my kończymy noce naprawdę na odwyku. No wcale nie jest tak fajnie, dla Was jest fajnie, ja się już męczę teraz, już mi się miesza w głowie. Nie mam gorączki czy coś, nie, muszę nie mieć. Poslednia, Osień Marek proponuje, nie, na razie nie, zróbmy przerwę. Ja myślę, że to zapada noc, poszukam na YouTube i mam nadzieję, że to będzie... E, dobra piosenka na koniec i nie, dzisiaj kończymy, bo ja się coś tam nie za dobrze czuję no ale yy, co ja to mówię, miesza mi się naprawdę w głowie, muszę co odpocząć, muszę, muszę do północy nie dociągnę już, zresztą 6 minut do północy zostało e, dzisiaj i tak z mniej ludzi prawda, przyszło sobie, przyjdźcie za tydzień aha, ja chciałem powiedzieć, że za tydzień będą ostatnie noce na odwyku w tym mieszkaniu, tak, to jest 28 będzie, kwietnia. Yy, ostatni raz, będę mówił, nocy na Odwyku prowadził, patrząc na Pałac Kultury. W tym momencie patrzę na Pałac Kultury. To jest piękne, to jest niesamowite miejsce. W ogóle ja tu mieszkam z tego powodu, że Bóg tak zrobił. No nie da się tego inaczej wytłumaczyć. Nie szukałem tego mieszkania, ani przez minutę nie szukałem mieszkania w Warszawie, podkreślam. Yy, nawet nie chciałem szukać mieszkania w Warszawie, samo mi przyszło, zaproponowano mi i Beci to mieszkanie. Przyszliśmy, nie wiedząc, gdzie idziemy e, mieszkać, mieszkamy sobie. Jest fantastyczne po prostu, mówię, jak ktoś ma odwagę i chce tak żyć, nie dla wszystkich jest takie życie z Bogiem, do tego stopnia z Bogiem, ale jak ktoś ma odwagę, to, to jest fantastyczne, to się człowiek żyje jak w książce. Oczywiście jest to niebezpieczeństwo, ryzyko, Żadnych gwarancji nie ma, człowiek jak każdy inny, każdy się boi iść, mieszkać nie wiadomo gdzie, bo ktoś mu zaproponował, ja mówię tak, bo słyszę, że Bóg mówi tak, to ja mówię, dobra, mieszkamy już, pyk, nie będę się zastanawiać. No i mówię, i teraz patrzę na to, na Pałac Kultury, jak sobie elegancko mruga, z 10 piętra w Warszawie po prostu w samym środku Polski, w mnie Bóg na w samo, w sam środek wydarzeń w tym kraju, cały czas jestem w środku jakichś wydarzeń ciągle, nie? Tu prezydent umiera, to ja jestem na miejscu, w samym środku wydarzeń mówię, cenzura była, też byłem w samym środku wydarzeń, też w telewizji nawet, mnie puścili w TVP, nie? No mów, mówię, i to samo się wszystko działo, to Bóg tak robił, ja nic nie robiłem w tym kierunku, no zresztą nie da się takiej rzeczy zaplanować i teraz ciąg dalszy następuje, bo tu nie będę mieszkać. Dlaczego? Nie mam bladego pojęcia, bo następne mieszkanie przyszło no to, to się skończyło i mieszkanie będzie ale dużo gorsze, będę miał widok na śmietnik no może lepiej, bo zejdę z tego dachu świata, z dziesiątego piętra z widoku na plac kultury i będę miał będę w samym dole w jakimś patologicznym osiedlu z widokiem na śmietnik w ogóle no i dobrze i nie wiem jakby, nie mam bladego pędzia. Kasper mówi, że Martin będzie premierem niedługo jak tak dalej pójdzie, a wręcz przeciwnie, teraz właśnie się przenoszę z góry na dół, zupełny będę bliżej ludzi Poza tym zrezygnowałem już z bycia premierem i prezydentem, bo musiałbym być dyplomatyczny, będąc premierem albo prezydentem, a ja nie chcę, nie, nie, bo po prostu nie można wszystkiego mówić i trzeba być bardziej stonowanym, a ja jednak chcę mówić. Wybieram więc mówienie bardziej wprost między oczy, wolę być publicystą i głosem, który woła ale na prezydenta to taki ktoś nie będzie, co dobrze widać po na przykład panu Januszu korwi prawda, że wszyscy go słuchają chętnie, bo jest ciekawy, ale nikt na niego głosować nie będzie, bo by się mu grano obudzić w bardzo dziwnym kraju. No, no więc dobrze, więc mówię, za tydzień ostatnia ocena odwyków w takim pięknym klimacie i za dwa tygodnie już zobaczycie za mną zupełnie coś innego, ja nie mam tego pojęcia co zaraz, muszę Przypomnieć, jak ja będę stał. Teraz będę... To, ta ściana, to będę na... Za mną będzie ściana. Ściana będzie i nic więcej. Się na tej ścianie. Nic. Biała ściana. To dobrze. Ja na niej będę mógł rozwiesić zielone tła albo jakieś inne, albo rysunki, albo... To fajnie będzie. Dobrze jest. Jeszcze lepiej będzie. Fajnie będzie. Może będą jakieś dźwięki sąsiadów za ściany. Stukanie butelkami po wódce. Albo coś. No... Dobrze, taki, taki ludzki będę Szymon pyta, to czemu się przeprowadzasz Martin? A czemu ja się przeprowadziłem do Warszawy teraz? A ja nie wiem bo, bo tak czułem, że tu mam mieszkać, no wysiadłem decyzja została podjęta w momencie jak wysia, jechałem do tej Beci tutaj i wysiadłem z, na dworcu z pociągu i wyszedłem na ten peron i już wiem, że ja tu będę mieszkać wiem, że to jest moje miejsce, teraz to już, już to jest miejsce, gdzie ja mieszkam i nie wiem dlaczego tak było Ktoś dzwoni, ale się bojesz że znowu do kontestacji, a nie do odwyku, więc dobrze, spróbujemy. Co tam? Czemu by nie? Odbieramy. Bądźmy odważni. Każdy człowiek ma prawo pogadać w nocach na odwyku. Halo, słucham, słucham, słucham, halo, jak tam? Cześć, cześć, cześć. Cześć. Noce... Słuchaj, no, no. ja mam takie pytanie do ciebie, jeśli mógłbym jeszcze dwie minutki zająć. Dobra. Słuchaj, czy słyszałeś o takim człowieku jak John Ankerberg? Mm, nie, nie, nie. Albo To jest taki amerykański y, pastor chyba nawet, y, twórca, zawsze pisarz chrześcijański książki mm. w latach 80. tak gdzieś w połowie, tak w okolicach trzeciego, mm. 4 do 6 mm. roku prowadził właśnie takie show w którym zapraszał jakiegoś znanego, powiedzmy sobie, yy, protestanta i znanego katolickiego na przykład Jezuite I wrzucał oh. takie bardzo kontrowersyjne tematy. Czy to chodziło <gry> o tematy właśnie maryjne, czy istnieje czyściec, czy takie oh. po prostu kwestie takie biblijne, no, głównie biblijne. I mam takie wobec tego pytanie, czy dałoby się kiedyś Coś takiego na odwyku zorganizować, żeby właśnie zaprosić, tak skumać ze sobą ze Skype'a Skype'ować no. powiedzmy jakiegoś bardziej znanego pastora, o, choćby takiego Ale Mirka czy Polsce... coś takiego właśnie fajnego I na przykład takiego no. Pawlukiewicza, który oh. na pewno ma coś do powiedzenia To, to by było za mało kontrowersyjne, Napito to by było Rydzyka i Kulca I na przykład takiego no. Pawlukiewicza, który oh. na pewno ma coś do powiedzenia no to by było za mało kontrowersyjne, lepiej to by było ryzyka i kulca, o, to, to by było, o to chodzi. Ale tak, bo w Polsce to jest dużo trudniejsze niż w Stanach. W Polsce w ogóle ludzie nie umieją ze sobą rozmawiać i nie będą chcieli, prawie na pewno. No ojciec ryzyk nie będzie chciał. No. No, no to, na pewno, na pewno. To więc to właśnie. No a Ale poza właśnie... tym nie ma tu znanych pastorów, no to jest w ogóle taka nisza i jakaś ludzi... Właśnie w Polsce to wystarczy w ogóle zaprosić pastora i już jest sensacja, bo tu nikt nie wie, co zgadza to jest się. pastor. Zgadza się, zgadza się. No, więc jeszcze go zetknąć z jakimś księdzem, który to ksiądz też nie wie, co to jest pastor, przeważnie. No nie, no, no podejrzewam, że taki... Nie wiem, no zwłaszcza, że on słynie głównie za, bo, właściwie z ciekawy kazań, mimo może tam może No zadba, Pawlukiewicz tyś, tak, ta, to on tak, wie. To jednak jest dosyć poważany i mówi po prostu w taki sposób, że nawet ci, którzy nie są katolikami, bardzo często na, na przykład biblijnych czy protestanckich właściwie, no, bardzo często jest chwalony za taką no, merytorykę mogę, A Pawlukiewicz tak, to tak, tak, ja nie wiem, chodzi o mi o innego, bo Pawlukiewicz to nie jest jakoś bardzo kontrowersyjny, on ma... Takie dosyć ludzkie podejście, bardzo fajne ma podejście. Tak, tak, tak, ale mi chodzi o to, że kontrowersyjne byłoby może z, z, z zestawienie takich dwóch jakichś skrajnych osobowości. No to by to nie bardzo mówię dobre o przykaczy było. typu ryzyk, no. tylko właśnie o, o, o ludziach, którzy mają coś do powiedzenia. Jakiś właśnie pastor, który ma dużo do powiedzenia w sprawie Biblii. No. i Taki Pawlukiewicz, który nie dość, że wie co mówi o swojej wierze, bo co jak co, ale tę swoją wiarę jednak zna. No. I zna także Biblię, podejrzewam. No, no dobra, tak. ale kogo z drugiej kogo strony? Mogłaby być, ja, bardzo mi się podoba pomysł właściwie. Czemu by nie? A on mieszka właśnie w Warszawie. Jak to zorganizować, tak właśnie, ze tak, tak, Mnie tak naszło na to od kiedy zacząłem właśnie szukać kontestacji, wiesz, Janek, Fijori mm. i, i wiesz, i Cebulski, prawda? No, to tak no. jakoś się tak no fajnie, jak nawet między sobą się przekomarzali. No. Ja bym no, chciał. To nie zawsze... no, no. Ja myślę, że to trochę za wcześnie, ale ja będę o tym myślał. Jakby się odwyk rozrósł trochę, już był bardziej znany, żeby mnie też ludzie kojarzyli, to bym wtedy. Chętnie zaprosił, bo ja bym chciał być właśnie zdany bardziej jako człowiek, który z każdym chce rozmawiać, żeby oni się nie bali, no bo się będą bać, no tak jak no, każdy się tam boi, zresztą no, ktoś chodzi z mediów, nie wiadomo skąd, z czego, a jakbym już był odwyk, już by był trochę dłużej, to by już mogli przyjść się nie bali, że ja będę chciał kogoś ośmieszyć albo po czyjej stronie być tam, no wiesz, na pewno. No, no bo dobra, on, no on na ja... pewno sobie wyrobił jakieś dobre tam zdanie, nie? Renomę miał już parę lat sobie na pozycję, zapracował, nie? Jasne, jasne, chociaż w tej o. kwestii właśnie chrześcijaństwa, Biblii odwykło, no to raczej tak ciężko tak z dnia na dzień w zasadzie, to nie jest zbyt popularny temat w Polsce szczególnie. No. Nawet wśród moich znajomych, no na palcach jednej ręki mogę policzyć. No dobra, jedno bez znam, którą mogę tak sobie, wiesz, pogadać, nie? Mm -hmm. A teraz w zasadzie to takie lekkie ryzyko powiedziałem, bo tak trochę się bałem, tutaj zadzwonię, ja a myślę, a no, Mę, oj, to A czemu? No i dobra. A jakoś tak. Ale wiesz, pomysł dobra, jest to... fajny. Teraz będę myślał o tym. Już mi to zostanie w głowie gdzieś. Dobra, gdzieś Dobra, rozmawiać. no to ja kończę także tam spać jak tam masz okotę i no, no to ja, dzięki Ja już znikam. Dzięki wielkie na razie. Ale pomysł był dobry. E... A w ogóle jakiś wywiad z księdzem? Czemu ja nie mam tu wywiadu z księdzem? Właśnie to podstawa jakaś... Znaczy, no ja już wiem czemu, bo ja nie znam za bardzo księdza żadnego osobiście. No. Ale może Becia zna. No ale to trzeba nie tylko, że znać księdza, ale jeszcze takiego, co by chciał gadać do mikrofonu i przed kamerą. No. No nie wiem, to będzie trochę trudne, ale ja bym chciał, no, by było ładnie poszukać. Pułkownik był autentyczny, ksiądz, to by była sensacja w tej sekcie. A tam, ksiądz, co myślicie, że się księdza boje z nim gadać, że go nie puszczę albo obetne, Nic nieobetne. Zresztą autoryzację zawsze daje możliwość ludziom autoryzacji, zgodnie z prawem prasowym zresztą. Przy okazji, na przyszłość, gdyby ktoś z wami robił wywiad kiedyś, pamiętajcie, że zgodnie z prawem prasowym zawsze możecie żądać autoryzacji, i to jest, czy znaczy możecie po prostu odmówić. Jeżeli uważacie, że ktoś źle napisze, to napisze nieprawdę, obetnie coś, powie coś, czegoś nie powiedzieliście, to możecie odmówić zgody i już. Nawet po tym, jak już jest nagrane, możecie o, spokojnie odmówić zgody albo żądać, że chcecie to najpierw przeczytać, autoryzować, no. No, to najpierw w takich przypadkach właśnie, jak jak jest jakiś podejrzany publicysta i jest ryzyko, że będzie tam coś ciął wycinał w dziwny sposób, to wtedy, ale przeważnie to, znaczy prawie zawsze się coś tnie i wycina w wywiadach, no bo no, no, żeby było ciekawie, no trzeba to przygotować ten materiał i obciąć dłużyzny i powtórki, i to co tam się niepotrzebne jest albo nudne, no. To się zawsze obcina, to nie ma co się doszukiwać w tym jakiejś manipulacji, ale czasami są naprawdę ewidentne manipulacje i są ludzie, którzy no, szukają jak tu coś zmanipulować, a nie chcą przedstawić gościa to, co mówi, nie? Więc... To po co ja to mówię w ogóle? Ale no nie wiem, dla, dla tych co wywiady z wami będą. No, kto, ktoś tu planuje wywiad czy coś, czy nie? o, Henryk mój, że, że pastor by się zgodził, ale on w Stanach jest aha, że to przez Skype'a nie, bo ja myślałem, żeby w ogóle ich zaprosić w jedno miejsce do kawiarni, wziąć kamerę wziąć mikrofon, dyktafon idealny dyktafon do tego, to jest właśnie po to dyktafon i kamerkę no i ja takim będę moderatorem i zadam po pytaniu i cyk, i jedziemy i to było ciekawsze, nie, a ja bym to potem medycję zrobił później, taki pojedynek, co? No ale mówię, dalej nie mam kogo. Jak macie propozycję, żeby kogoś w Warszawie ściągnąć, ja bym bardzo chętnie. No. ryzyk kontra kulec by było ciekawe. Live żeby się pobili. Cejrowski by był dobry. A, Cejrowskiego! Cejrowski kontra ja. O, o tych, o gejach. O! Co? A już był jeden taki Cejrowski, był z jednym gościem, właśnie. Dokładnie taki był. Taka rozmowa była bardzo była mocna i ostra była, według mnie Cejrowski przegrał. Pierwszy raz muszę stwierdzić, że Cejrowski przegrał w pojedynku z kimś na słowa. Tak mi się wydaje. Taka jest ocena chyba też w większości tych, co oglądali. Aczkolwiek trzeba przyznać, przyznać, że że no, pierwszy raz ludzie na poziomie ze sobą rozmawiali, myślący, tacy, którzy no, inteligentni i niebanalni. No, to było, to już w sumie było, to nie ma co drugi raz. Dobrze, jakby coś to jeszcze Kasper on ogłasza Contest Camp. Przy okazji Contest Camp taki odwykowy też można zrobić jakąś tam grupkę odwykową. O, a czemu by nie właśnie na Contest Camp jakiś wykładzik o ewolucji machnąć taki, taki krótki? Bym, co? Materiały, bym zdjęcia wam pokazał, nagrania z, z Londynu, z muzeum, które mam to... Wiecie, jak nie macie co robić, ale jak macie to też w czerwcu na trzy dni, na weekend się wybrać, na, żeby się spotkać ze mną, z innymi osobami, y, tych, z tymi, co są na czacie też tutaj, to, to jest dobry pomysł. Myślę, zapraszam, zapraszam. E, a szczegóły to ktoś tu, Kasper chyba zna. O, Cejrowski z Hołownią to był tak. Był, był. Polecam. Jak ktoś jeszcze nie słyszał tego starcia Cejrowski i Hołownia, to to jest warty zobaczenia to jest debata. To, to się nazywa debata, co oni mieli. To tak ma wyglądać. No, a reszta to taka mdła zawsze. Kończymy. Yy, to były noce na odwykło. Ja wiem, że krótkie, ale się przyzwyczailiście, że są długie po prostu. No. Yy, ale Dobrze yy, nie są za długie. Co tydzień, w środę nocy na odwykło, a to dzisiaj będą normalne, czyli godzinka. Yy, to ja powiem dobranoc wam. Miałem o, ja miałem zaprosić księdza po kolendzie, faktycznie, ale nie przyszedł ten ksiądz po kolędzie. W ogóle tu nikt nie bywa. No. Może, może Świadkowie Jehowy będą w tym nowym mieszkaniu albo coś. Kończymy noc na odwyku yy, i skończę piosenką, która szła przed chwilą. Jana Krzysztofa Kelusa. Mam nadzieję, że to jest to, co trzeba. Hymn wieczorny. Bardzo dobry będzie. Hymn wieczorny na wieczór. A ja sobie idę już odpocząć tą noc na odwyku. Yy... I, I byle do maja, bo ja pod koniec kwietnia właśnie przeprowadzkę mam teraz, muszę szybko napisać książkę, poprawki, znaczy nanieść przed pierwszym wydajem teorii portali, pierwszym już takim takim pełnym pierwszym, poprawić błędy szybko, nie wiem jak kiedy to zrobię, po prostu to jest, nie ma szans, nie da się, cudem chyba tylko. I, i jeszcze płytę gdzieś w międzyczasie przygotować. Fantastycznie będzie. I to wszystko do końca kwietnia. Rewelacja, rewelacja. No to się trudno dziwić, że taki jestem taki uh, zawiany. Muszę więcej odpoczywać, to wtedy więcej zapracuję. Wiecie, że jest takie coś, że, że jest taka zasada, przynajmniej u programistów tak było, że jeżeli się... no ja miałem w każdym razie tak, jeżeli pracowałem 6 godzin, to zrobiłem jakąś część roboty powiedzmy 100%, załóżmy, to było 100%. Więc jeżeli pracowałem 8 godzin, to zrobiłem tak 120%. A jeżeli zrobiłem, pracowałem 10 godzin, to się nagle okazywało, że robię 100% dalej. Zmniejszyło się. Tak wychodziło mi z obserwacji. Jak pracowałem powiedzmy 12 godzin, to robiłem 50%. A to problem polegał na tym, że robiłem, zaczynałem robić tyle błędów, że musiałem je poprawiać dwa razy dłużej niż trwało samo napisanie tego kodu. No i jest gdzieś taka optymalna ilość czasu, który człowiek powinien poświęcić na pracę, a resztę musi odpoczywać. Musi. Jeżeli nie odpocznie, to jemu się wydaje, że jak on pracuje dłużej, to zrobi więcej. Ale to nieprawda, nie robi więcej. Nie robi więcej yy, długoterminowo. No Da się tak, taki maraton zrobić przez trzy dni, a potem się zaczyna odstawiać błędy cały czas. Błędy, problemy, źle robić swoją robotę, humor się traci, motywację, zapał, wszystko. Bez sensu. Więc jak się chce dużo pracować, to trzeba dużo odpoczywać i to się wydaje bez sensu, ale no tak jest. Mądrzy menadżerowie już to odkryli dawno, amerykańscy przeważnie, bo oni mieli więcej doświadczenia, możliwości odkrywania takich rzeczy i wręcz zmuszają pracowników do, odp do odpoczywania, bo pracownicy często mają tendencję do pracoholizmu swoich. No. W Google na przykład mają, wiecie jak mają w Google? W firmie Google mają te, mają od cholery w ogóle rzeczy do właśnie odpoczywania. Kolorowe foteliki, sale bilardowe mają w gry, sobie tam grają. I przez to lepiej im się wymyśla, lepiej im się pracuje, są zadowoleni, mają motywację. To się opłaca. To nie jest, że to jakiś wymysł, bo ktoś ma za dużo pieniędzy. Chodzi o to, że on, ktoś ma dużo pieniędzy, bo dobrze zarabia. Firma Google robi dobrą robotę, bo ludzie odpoczywają tyle, ile trzeba. I to takie moje zdanie ten temat, które mało odwykowe są. No, więc kończę i idę spać to to ja dobranoc powiem chyba już. I ostatni wiersz ze zbiorku Sztuczne Oddychanie jest Maciaka. Dobranoc Hymn wieczorny. Hymn wieczorny. Jan Krzysztof Ponad Kersi. głowami i ponad słowami Ponad domami i ponad dymami Ponad dachami, ponad oddechami Za pana noc Nad zmaganiami i nad zmęczeniami Nad rozkoszami I nad rozpaczami Nad mdłymi dniami I nad złymi snami Zapada noc Zapada noc Dobranoc Pana. Nad rzeniem ziemi I nad rzeniem dłoni Bracia. Nad pulsem miasta I nad pulsem skroni Nad biciem serca I nad biciem dzwony za moc. Nad potem życia i nad potem agonii, nad łzami wściekłych, nad łzami bezbronnych, nad krwią kochanków i nad krwią zranionych, za... pada moc. Ja też czuję niedosy, ale muszę odpocząć. I nad poddaniem się, i nad niezgodą, i nad ugodą, czyjąś samym sobą ponad... Swobodą, za... pada noc. nad swobodą nad pitami, które wypełniłem dziś. Nad gwiazdą, wiatrem i chmurą deszczową, nad światłem, gazem i bieżącą wodą, nad nim, nad mną, nad nami, nad tobą za pada noc. agnieszka warkoczyki sobie powinnaś zrobić, myślę. Wszędzie nad stołem, nad lampą. Nad garnkiem, nad snem, nad łyżką Nad schylonym karkiem Nad bielą łóżka Nad bielą tej kartki Za noc Ta piosenka się nazywa Hymn wieczorny I powiedz czemu, i powiedz czy wszędzie I wciąż tak samo, i zawsze tak będzie Nad dachy fabryk Kościołów i więzień Za Padać noc i powiedz, powiedz nam, czemu ślepniemy, czemu głuchniemy, jesteśmy niemi, gdy czarnym gipsem maskując twarz ziemi, za pada moc. Powiedz, dlaczego jej dłoń coraz cięższa i coraz bardziej brakuje powietrza, kiedy nad nami ciemna i zwycięska, za bo Agnieszka tak po zdjęciu myślę, że narkoczyki dlaczego dławi nas, dlaczego śnimy oblani potem, że się nie zbudzimy, że wiecznie będzie nad lata i zimy za padać noc nikt nie odpowie nad ziemią, nad miastem, nad pokojem, nad ciałem Twym własnym głuchym spokojem i milczącym kłamstwem, za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 od odwykami, ponad kontestacjami. To, smutne to się zrobiło. To tak nie można skończyć. Za smutno będzie. No to był Jan Krzysztof Kelus. Jakby ktoś chciał, to sobie warto przypomnieć tego człowieka, bo mało takich ludzi było. Eee, mówię mało, mało, mało. Jest ludzi, którzy pisali Właśnie to jest poezja, ale to taka bardziej proza, poezja. Taka poezja, ale nie o Bukowinach i Wrzosach i, i w Bieszczadach, tylko o, o czymś, co jest prozaiczne, o, o życiu. Jakoś głupio brzmi o życiu. To nie o życiu w sensie pilcha, że o ćpaniu i tak dalej, chlaniu i tak dalej, właśnie i tym podobne, tylko o nie wiem, o człowieczeństwie, nie, to też brzmi jakoś takie nadęte wszystko, no nie wiem, nie, trudno mi powiedzieć, w ogóle poezja jest taka nadęta cała, ja wolę prozę, no, to na koniec, nie, kończę, kończę, kontestacja na czacie, bo muszę, bo już nie dam rady, bo mi się już miesza, normalnie tak mi się miesza koło pierwszej, wtedy wiem, że mam kończyć, bo już nie wiem, co mówię, a dzisiaj mało ludzi dzwoniło, ale te ci, co dzwonili, to, to mieli coś do powiedzenia, i Becia też. A właśnie. Pamiętajcie o Kasi. Kasia. Tak. Pamiętajcie o Kasi. Za tydzień się tu spotykamy i zobaczymy, czy Bóg Kasi pomógł. I zainterweniował. Jej I jej rodzinie. To jej rodzinie. Czemu je rodzinie. No bo lecą. No oni lecą, ale to Kasia ma problem, a nie oni. To Kasia chce iść jajko, żeby nad nią przelewać. Ktoś ją wychował w tym, żeby jajko przelewać. A no to właśnie. Aha, to dlatego się boi, że rodzinę, że to oni ją wychowali i Bóg może z im powiedzieć dziękuję teraz, tak? Za, za takie wychowanie. No mnie, nie, nie no już bez takich. Pamiętajcie o Kasi. Niech Kasia nie wierzy w rozlewanie jajka nad głową i tutaj jest. Y rola, żeby Bóg zainterweniował, więc macie powiedzieć teraz, to jest dobre wypróbowanie zbiorowa modlitwa odwykowa o kasie, teraz nastąpi znaczy to prywatnie, proszę nie na antenie, nie lubię takich rzeczy na antenie i do mikrofonu robić, to ja tu prywatnie będę o Kasi, przypominam nie, nie żeby Bóg zapomniał akurat o Kasi ale, ale żeby wiedział że mi zależy, mi zależy, tak zależy mi, bo ja bym chciał tu przyjść za tydzień w środę i powiedzieć, pamiętacie? o Kasi, no, że poleciała do znachorki, żeby jej jajko nad głową rozbijali, bo wierzy w czary. I stało się, to ja wam powiem, co się stało i będę opowiadał. I dlatego bym chciał, żeby o tak było. No i Becia przyjdzie i opowie, co było z Kasią. Kasia już nie wie, że jest na widelcu, ale jest. no, Bo ja jej nie znam, ale podobno jest bardzo miła i szkoda by było, żeby źle skończyła. Wierząc w jakieś znachory i inne takie głupoty. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, bo nie oglądał tego te kawałka, to nie ktoś na czacie powie, o co chodzi z rozlewaniem jajka nad głową koło Białego Stoku podobno takie są eksperymenty no to dobranoc to Kelus, żeby nie było tak smętnie to coś bardziej życiowego dużo bardziej i kończę, dobranoc, był to Martin Lechowicz i Markociu, zaśpiewaj mi coś dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem z ogonkiem? jawiórka i Tcha!